To nie uć się. Małe piwko, małe piwko z korzeniami wyrośnie Ci. Małe piwko, małe piwko z korzeniami zaśpiewa Ci. 1 zero start. 3 1 0 start. Ruszaj się Bruno, idziemy na piwo właśnie. Dzisiaj zapraszam Was na piwo. Jestem nadal w Canterbury, jestem nadal u Roberta. Tak mówię nadal, bo nie wiem w sumie... Czy nie, ten odcinek... po, po tym tygodniu, który jeszcze razem spędziliśmy, to nie, można ty... powiedzieć, że nadal. Czy ten no. odcinek będzie wcześniej niż inne? A może jest to pierwszy z serii Canterbury? Jeszcze no nie? Właśnie, wiem. Nie wiadomo, które to pójdzie. Nie wiem, które to pójdzie, właśnie. Ja, dzień dobry, dobry wieczór. Tak tak pracy, samo, nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Tak samo nie wiem, dlatego no nie mówię numeru odcinka, bo też nie wiem, który to jest odcinek. Nie wiadomo, zwróćcie czy... uwagę, że to są czerwone ramy. A to my sami malowaliśmy? No, to tak w Remizie. No. Tak. E, dzisiaj jest, jest taki odcinek specjalny, trochę ukłon w stronę Mariusza Baniusiewicza. Mate... Marusza Baniusiewicza już nie No, w, w stronę Bani. W stronę Bani. Powiem, I trzy duże piwa, Pani, daj! Więc my będziemy testować dzisiaj piwa angielskie. Nasze niewykwalifikowane, przytłumione kubki smakowe niestety nie są w stanie dorównać Bani. Pani, nie e... będziemy w stanie określić tych wszystkich walorów smakowych w tak piękny sposób jak wysycenia. robitowania, wysycenia koloru, tak, no, natomiast będziemy w stanie określić pianę, czy jest, czy jej nie ma. Tak, tak to jest na pewno, <grym> to jest będziecie pewne. będziecie mogli ocenić. Tak, no. ale nie no, wszyscy będziemy oceniać, My, tak? Nie, bo... ale ocenić naszą ocenę. Aha, ocenić będziecie mogli, drodzy Państwo. do piwie. Amatorzy tak, tak. kontra, tak. a w ogóle ale to nie to jesteśmy wcale będzie... konkurencją. A ja chcę, nie, nie, nie, nie, w żadnym wypadku, natomiast lecimy od razu hurtowo, na dzisiaj mamy cztery piwa przygotowane. Opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie Ci Ślinka. Te piwa angielskie wybraliśmy dzisiaj. Y, y, m, angielskie. Miałem, miałem to znaczy, w ogóle. Zanim, zanim jeszcze o tytułach, no, Miałem ja... w planie właśnie inne, inne, inne nazwy wziąć, ale akurat w sklepie, w którym byliśmy, byliśmy późno, przed 10:00 i to był ostatni możliwy sklep, który mogliśmy odwiedzić. Y, nie było tych piw, które chciałem kupić, więc musieliśmy wziąć takie piwa, jakie były. Na półce. Jak się nie ma? To się eee, się na półce, to się no. Ma. I mamy cztery takie piwa. Yy, takie, które charakteryzują trochę tutaj angielskie i nazwy, i nazewnictwo angielskie. Ale i jeszcze poczekaj, poczekaj, bo ja jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że ten pomysł y, to nie jest tak wzięty sobie y, na szybko. A, no. ten, z tym pomysłem to już nosiłem, nosi się rok. ponad. Tak, to, jest, to jest tutaj już pomysł od bardzo dawna, y, arka. I nawet kiedyś. Y, Rok, piwa rok do mi piwa, które miały poczekać, ale nie wytrzymały próby czasu. I, i znalazły, same. Się, znalazły się w moim żołądku. W każdym razie nie zmarnowały się. No nie, rok to, to trudna sprawa. Ten 2011 rok to coś w sobie ma, słuchaj. tutaj Słuchacie, mogli usłyszeć podcast o tym, jak Arek się wybierał do muzeum w New Yorku kilka lat i wreszcie w tym roku zawędrował tam. Ja również wybierałem się kilka lat i wreszcie w tym roku zawędrowałem do tego muzeum. Także ten 2011 to jest takie preludium. Coś się będzie działo? Coś się będzie działo? Wróćmy do naszego mainstreamu, czyli no i może właśnie Black Ship. Albo nie, po kolei, nie. Nie, będziemy mówić po kolei, na bieżąco. Czyli mamy pierwsze piwo. Pierwsze piwo to jest piwo Black Sheep Ale. Czyli piwo Ale. Black Sheep Come on children, let's meet him! Aha i celowo, no może tak powiemy, to wybraliśmy piwa, których raczej yy, nie można kupić w polskich sklepach Tak Będzie to bardzo ciężkie, żeby dostać w... Sportów, ale jesteśmy fani, pijemy. Jeżeli wręcz e, niemożliwe. Testujemy. I raczej na pewno jakiś kiper czy ktoś z dawca piw, raczej by tych piw też chyba nie wiedział. Mógłby wanii. ich nie rozpoznać, aczkolwiek nie tak. wszystkie, bo no nie będę mówił jeszcze na razie nazw, ale niektóre z nich są znane okej okay. W Polsce? Wani. Ale Wani. mówię o Polaków, by tu przyjechał. Pi... Dobra, e, pierwsze z brzegu piwo, Black sheep, czyli czarna owca. Zawartość alkoholu? Telefon. O, jak o tej godzinie to Ajka musi wyjść. Ajkę wszyscy znacie? Zobaczymy, czy mam raz. Jest, jest dziwny telefon. Ciekawe kto dzwoni. Halo? Udawaj zaspany głos. E, no, Udawaj zaspany głos. E, Halo, ha, ha, no, słuchaj. Była niezapowiedziana nie przejwa techniczna, Nawiniamy telefon o pierwszej w nocy, Sta, stała chur, słuchaczka zadzwoniła Roberta, pozdrawiamy, tylko nasz wszystkich podcast, podcastów. Tak, i mamy, wracamy do piwa, piwo Black Sheep, czyli Czarna Owca, 4,4, ten, będzie, będzie, ten podcast będzie bardzo, bardzo spontaniczny. spontaniczny. O, przepraszam Kurczę, jak ja tam to nagrywać tym warunków? No mów szybko, co to jest? No to mówię, no nie, jest naklejka taka kolor, kolor magnolia, kolor piaskowy. Jest też czarna owca narysowana, piękna na tej, na tej butelce, butelka brązowa. Ale no, to nie są stare żeby nie było. No oni no, się w temacie ludzie, no. Zobacz, kiełbasa, to diabła, ja to o piwie. Skupcie się. No. Ciemna butelka, klasyczny kształt, zamiast, e, butelka ma taką... Zobacz jak pasuje pod kolorem nawet. Jeszcze czytałem, co tu pisze, tak, to jest... Butelka e, ma taki, widzisz tutaj, ma takie na, to, na, na górze liście, ma takie przetłoczenie. Chmiela, chmielowe. Chmielowe, a widzisz, to są no. chmielowe liście, bo czyli piwo jest z chmielu. Tak, tu pisze że tak, że, te, że Black Ship, ale jest y, kulminacją pięciu generacji browarnianego doświadczenia, y, tak, no, angielskiego, tak, y, wyprodukowana w y, Black Ship Brewery, gdzie to? w North Yorkshire, W North, North, North Yorkshire, North North North Yorkshire tak, Anglii. No i dobra, i już nie będzie trzeba, bo takie jest strasznie to, to pismo rozwikło, roz, jakby ktoś ręką pisał. Nie no, zobaczcie sami, spróbujcie dobrze. Ręczne pismo. Ręczne pismo, jest i to jest tak, trudno, odczytania. Tak. No, Tak jakby ktoś sobie długopisem na, na klejce napisał, ale jest ja tak, to Jak lekarz trochę, na recepcie. Coś w tym stylu, lekarz na recepcie, no tak trzeba się do, trochę domyślić, trochę, tak. trochę przeczytać. No i dobrze, i nalejemy może do... do Bardzo Cię proszę, nalej tutaj do... szklaneczek. Do tych szklaneczek, szklaneczek tak? i zobaczymy jak to wygląda jak to się pieni takie dosyć okej okay. nie y, za dużo lej proszę kolor cię kolor jest jasny ale ta piana bardzo gęsta nie? tak gęsta piana jak typowo na y, weź się wycisz troszeczkę no. proszę cię nie masz tego removera dobra i teraz czas start skończyłeś nalewać y, 10 sekund mija, 10 sekund mija. Mhm. E, w nalanie piwa do szklanek z wysokości 3 cm mhm. nie po ściance spowodowało to, że szklanka wypełniła się cała pianą i po... 27, 8, 9, 30 sekundach piana... piana się zmniejszyła do połowy, wys... połowy wysokości bateryjki paluszek, tak dla zabrazowani, prawda? <grym <grym <grym proszę ja, ja myślę, no, tak... bani bani trochę nie dorównuje. 3-4 tak centymetry. Nie no. mam zamiaru wcale, bardzo chętnie lubię słuchać jego podcastu i szale tutaj... nie ma. Ta piana jest taka, ale już ust, ust, ustaliła się. Ona już nie opada. Zatrzymała się. Zatrzymała się, się. Zatrzymała się tak. I ona taką, zrobiła taką zawiecinkę sobie. i. Kolor przy świetle dziennym to jest, jakby to świetle. powiedzieć, nie dzienny. Mamy dziennym, żarówkę świetle. tutaj, bo to jest pierwsza w nocy. Aha. <laughs> Musiałbyś ale to... Ale jest jasne gra. To pianki. Tak. Proszę. proszę. Tak, tak, pół, pół wielkości bateriki paluszek. Ale pianka jest niezbyt prawda? Gęsta, tak. I myślę, do że coś by się utrzymało. Jest... Ja, no, ja Ta nie nie pianka wiem. mi przypomina, ja ta pianka mi przypomina moje dziecinne, dziecinne czasy, kiedy to to chodziłem to do to opory, to kiedy babcia chodziła dojść krowy i nalewała mi do kubka takie świeże mleko. Nienawidziłem tego, tak? A ja bardzo to lubię. Ja jestem miejskim chłopakiem i ja tylko mleko z woreczka. Jak mogłaś dać je sprać jakimś frajerom? Przecież jesteś człowiekiem z miasta. O, wzięli mnie z zaskoczenia Od krowy nienawidziłem tego, takie ciepłe jeszcze jest O Jezu, fuj. Dobra, e, sprawdzimy, sprawdzimy no, jak, to, jak to pije. Super. super. Dobrze, jaki kolor jest tego piwa? Jakbyś to powiedziała, Gabrusiu? Taki mętny mocz. Ciemny, słynkowy. Ale dokładnie, jest tak, mętny, tak. nie jest klarowny. Nie może to ta szklanka tak. Szklanka się po prostu zaszroniła wam. Co ja wy gadacie, że jest ciemny, mętne. Ciemny słomkowy. Ciemny słomkowy, bardzo dobrze wiela. Znaczy, e, piwo nie jest. Nie, nie, nie czuć takiej goryczki. Nie czuć, nie czuć goryczki. Jest gorzkie, jest gorzkie, jest gorzkie, ale nie tak gorzkie jak bywają te piwa tutaj angielskie. ale jest mocno palone. Sorry? Do piwa? Nie słyszałaś? Nie. Ja bym chciała się coś spytać, no. bo Jacek dodał sól do piwa, czy to zmienia smak piwa? Nie? Oczywiście, to jest smak piwa. To ja bym i burzy, mamy ale mówić. A, o ja powiem, że, a ja powiem, że te piwo mi smakuje. Ja nie, ja nie ocenię go, ale jak na angielskie piwo, piwo, na ale, to jest, piwo czarna przystępne. owca, po pierwsze nie jest gorzkie mocno. Jakie tak, cenie jest? 39 chyba. Piłaś? Albo 1.69. Jest dosyć drogie. No no ja to, wiesz co, dałam, dałam słu tylko nie za dużo, wiesz, Troszyczka nie i do To dosłownie jedna, wiesz, tak.. I co wtedy się dzieje z... Nie wiem, ale zmienia z, z, z, z, z, z masz, masz, na korzyść żebyś nie brudził noża, ja już nie będę go lizał, więc no, sobie nałóż mario. A tu bym poprosił o widelec, szefie, żebym sobie mógł nadziać i nałożyć. No co, na w tym domu widelec mamy? No łyżką nie będę ja. Ale nie przesadzaj, proszę nie Cię. No to już cały czas leci. Nic nie leci. Ja będę jadączką taką. Dobrze. W porządku, jesteśmy po degustacji pierwszego... Yy. O, czemu podacień na są? Ale po degustacji jesteś ma, no, to ale coś jeszcze... To jeszcze... chyba deserowe miały być. Powoli, A ja myślałem, że to zaznaczyli, że to, wiesz, z uniwersytetu, żeby... Na, na, cieli, na cieli w uniwersytecie widać, a Robert tak wyniósł. Ups! Szedł mikrofon, przepraszam. Ja, ja. Jaki koleś, zobacz, w magawce wymaziłem. Ła, to boli. Ale chcesz czytależyki? To Powiem wam szczerze, że kiedyś wyniosłem łyżkę ze stołówki, bo potrzebowałem po prostu, nie żeby tam sobie komplet zwiatł czy coś, potrzebowałem łyżkę no i wy wyniosłem i mi, jak wychodziłem, mi wypadła, nie? Ja bciech! No trochę obciach, ale co? Obciech, no. No podniosłem i wziąłem dalej i wyszedłem. Okej, okay, dobrze. Czy co my zrobiliśmy przerwę teraz w na nagrywaniu. Tak? Nie, nie, jest nagrywane cały czas. No dobrze, no, no dobrze. No, to co, no, następne no, piwko? No, ale co sobie, no jeszcze jak jak coś, coś więcej... No co byś, chciał, po, po, jest, co byś Jest chciał coś powiedzieć? silnego w tym piwie, bo jest mocno palone, jest coś silnego w piwie, na pewno nie jest to takie jak ale... Jest to piwo? Przepraszam, znaczy tak, nie jest jak ale i nie jest jak lager jednocześnie, ale bardziej, pomimo tego, że jest to piwo ale, to bardziej bym się skłonił powiedzieć, że Y, przypasuje o wiele bardziej ludziom, którzy lubią lagery, mm -hmm. niż właśnie piwo lager. Nie jest ani takie ciemne, ani nie jest słodkie, ani nie jest takie gęste jak Guinness, więc tak. jest y, o, o wiele więcej ma tych walorów y, tradycyjnego lagera, aczkolwiek jest mocno palone. nie? Pani się zgadzam. I jest całkiem smaczne, z tym, że chyba nie jest to piwo, które mógłbym wypić sobie Yy, dwa bądź trzy pod rząd. Mi się wydaje, to że właśnie, właśnie te piwo mogłoby być takim piwem. Na, dru na drugie albo trzecie piwo? Mhm. Ale zdecydowanie, co jest korzystne, to jest bardzo mocne w smaku. Ma bardzo mocny smak, co Jak się rzadko zdarza soli? w angielskich piwach. Proszę? Jak po tej soli to Nie czułaś różnicy? Słuchamy. Czy ja mogłabym coś powiedzieć? Z okazji bycia słuchaczem. Czy ja myślę, że co kobiet? Kobiety teraz mają buzię. Kobiety jedzą. Kobiety nasze mają teraz pełne usta. <głos> <głos> A propos teleportery. Zawsze myślałem, że te kobiety te nagadają My teraz o linię dbamy. <głos> <głos> Jedząc. Dobra to zacznijmy może już za następnym piwkiem no. A słyszałaś Ale... o od diecie Duncana Nie, to? Te te? Teraz? Tak, tylko, tak po kolei. tylko żeby nie mówić jak się No, ja nie mówię, ja nie wiem teraz. Nie mówię jak się jem, bo to brzydko brzmi w podcastach. Mamy piwo teraz, piwo miodowe. O! Angielskie piwo o. miodowe. Waggle Dance. No, nie mam, nie Czyli Waggle Dance. Browar Wells O, Wells to to miasteczko, o którym ja byłem o Którym mam Czekam, mówiłem o gościom. Najmniejsze miasto Najmniejsze miasto W Anglii Mamy piwo Z miodem, jest tak tu reklamowane Piwo z miodem Miód Robią go pszczoły, a jedzą misie i ludzie Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie świat, w którym ta dzieje się Malutka pszczółka mieszka w nim Co wieść ze wśród owadów gry. 5% alkoholu, co jest bardzo dużo Więcej angielskie piwa Tak, i więcej niż poprzednie piwo Więcej niż poprzednie piwa Co jeszcze możemy o tym piwie powiedzieć? Moje on... 4,9 Jakie? Pink Braun. To jakieś niemieckie, Brawa. chyba? Ale to, to jest Southampton to tak jest. Tam. No. no dobrze, to pszczółki pisało, że pszczółki dawały y, miód z najlepszych pasiek i tak dalej. Maja, Wiadomo to jak to A zawsze jest. Tak znamy rzeczy, i, są... znamy i genezę tego piwa? Jak on jest miodowy? Ale jest. Y, Proszę. Mogę Wam powiedzieć, że butelka jest, nie, jest niespotykanie biała. Po prostu jest teraz, przezroczystego szkła. I dźwięk Uwaga, cisza! Okej. Okay. Ja na nie wiem, zobacz, Znowu po raz drugi widzimy ornamenty na. Tak, ornamenty. Czy ja się pomącham? Czy coś czuję? Ale muszę powiedzieć, że nic nie czuję. No. Masz katar? No nic dziwnego, sprawdź, daj, daj mi Ja jestem po kroplach. No. Po takim po intensywnym takim dniu. Poczuć starym kapciem. A miodu, miodem nie czuć? Yeah. Miej też mieli yeah. A ten dźwięk to też, też, też nie było słychać. No, nie, nie taka, no to, to w podcaście dopiero będzie słychać. Wciągaj ja. lewą dziurkę. No, ja, ja. Dobrze, ja. więc na, na lewo, Podejdźcie swojej szkoleczki. Pierwsza, pierwsza degustacja. Proszę bardzo. Jest, ja. Pierwsza degustacja była wdychana. O, zdecydowanie bardziej jasne te piwko jest. Wydaje nie? mi się, że jest jaśniejsza od tamtego. Najpierw otwieraliśmy. Jest jaśniejsza, tak. Bo ta piana już nie jest... Tak... Ona jest... Prawie jak biała. Prawie jak biała ta piana. Dobrze, trzeba start. Pomyśl, coś wtrącić. Czy nie macie żadnych tematów, pogadając jak wciąż kiwi? No to jest To jest celowy. podcast... To jest, podca... to jest podcast piwny. Ruszaj się Bruno, idziemy na piwo. Tak jest tytuł. Nowy podcast w Tematem tego podcastu jest degustacja czterech piw. Cztery na piwa na dziesięciu. Cztery piwa na 10 Zaszczyny cały czas zawsze będę o ile wspominał Ten zwariowany świat Ten Ale zwariowany zdecydowanie taka jak powinna być jak nie no. piwa <grym> Naprawdę piana Piana ro, urosła bardzo dużo I stoi I stoi I stoi Jak I stoi na I boi nie. nie opada komu? I nie opada Mi, w mi stoi popat, proszę zobaczyć i nie opada i nie upada. I również bardzo sztywna. Sztywna, sztywna, stoją, no stojąca piana. Mielko. Proszę, tu jest nóż do smarowania. No to znowu mi tutaj wyręcza Jacek. Tutaj, tak. no, jak, tak, mówite tak, jak mówite białko. No, jak białko. Sztywna ta piana strasznie jest. I na cały czas już minęło pół minuty. Tak. I Ani o... no może pół centymetra opadła? No, no, może nie. nie. Z samego góry, z samej góry, ale... Tutaj. Całkiem dobre te... te... Tak. Bardzo dobre te jeszcze ten domynikiłem. nie piłem. Jeszcze, ale pianka zeszła. No moment, moment jeszcze nie mu Aha, może tak. No dobrze, więc degustujemy piwo po już bo dobrych dwóch, trzech minutach. Siadło... tak. Pianka siadła w końcu, bo Piank, no dobra Pianka zeszła, ale ona nadal się utrzymuje. Oczywiście tak. W porównaniu po prostu z tym, co było... Mało to... tego, że utrzymuje się na jakiejś tam grubości, to jeszcze na ściankę. Na Masz kamerę? Tak, tak, tak. Piwo delikatne. Tak. No, do mnie mówią? No. Mam piwo. Dziękuję bardzo. Mam Na piwo. Posiadam? Słucham się z Wami. Sztuka się z nami. Oczywiście. Uwaga. O, tak. Piwo miodowe, ja jeszcze nie wziąłem, nawet łykam i czu, no. czuliście ten miód? Ja w ogóle nie czułam tego no, miodu. Ja, ja, ja właśnie to nie. chciałem powiedzieć, że piwo nie no, czułam. Myśmy... Miodu nie czuć, ale piwo jest takie bardzo lekkie, aż za lekkie. Myśmy byli teraz na tym... Czuć tylko goryczka, nie czuć w ogóle ani alkoholu? Na tym ciemnym piwie. Na piwet. tym festiwalu ani piwa czego? i tak. piliśmy tak. piwo właśnie z miodem. To było... ten miód to po prostu... Był taki dominujący no, w tym smaku tak. A tu w tego miodu kompletnie nie, czu. nie, nie czuć Ale nie jest zły gdyby nie nie było, złe, gdy, gdyby, nie, je gdyby nie nazywało się miodowe tak, to Byłoby nie bardzo dobre piwo tak, tak. Ale nie wpadłbym na to, że to jest miodowe mhm. Tak, dokładnie, bo w ogóle tu tego miodu nie czuć Ale w ogóle tak. też nie czuć się alkoholu, nie? Jest bardzo lekkie, czuć tylko goryczkę, taki chmiel no. i, mhm. I po prostu trochę gazu to. I... Czy ma swój smak, nie ma swojego Nie smaku. ma Nie ma swojego smaku, jest taką mieszanką różnych mhm. Czyli bez charakteru piwo, Bez charakteru, bez miodu. Ale, ale, ale, ale nie złe. Z, z, dużą, z dużą pianą i nie jest złe, ale... Piana dłużej się utrzymywała niż poprzedniego piwa. Ale nie można nic o nim takiego tam dobrego powiedzieć. Jeden ksiądz, drugi ksiądz, trzeci, czwarty. Małe piwko, małe piwko z zastąpił zim. Małe piwko, małe piwko z korzeniami, przebaczysz mi. Kończ wasz wstydu oszczędził. I na tym zakończę chyba już na dziś ten odcinek. Koniec części pierwszej. Przetestowaliśmy dwa piwa w nieco chaotycznym, nieco chaotycznej formie, ale wiadomo byliśmy wcześniej już podlani odpowiednią dawką jak to było słychać więc żeby już was nie męczyć pierwszy taki z tych dwóch odcinków wakacyjnych testujących piwko luźnych, wesołych, mam nadzieję no i tyle będziemy się żegnać do za tydzień, cześć z każdwie piątki. To jakiś wariat.